Tak jest, że boję się i brzydzę W lustrach odbijam zbyt wyraźnie Potrójnie słyszę, podwójnie widzę I pojedynczy jestem dokładnie Jest tak, że Pieką wszystkie myśli To nowym tkwie przykryte śniegiem Naraz to jawa i sen się przyśni I wszystko wiem już I nic nie wiem Jest tak, że noc pod z pleców zliża, Kosmatym mnie otuli dreszczem Tak jest, gdy boję się i brzydzę i budzę się i gadam wierszem.